Kiedy pojechaliśmy do Kiowa i pierwszego dnia usługiwał pastor Henry Madawa. I uderzyły dwie fale Bożego Ducha. Tysiące ludzi było. Pierwsza chwala mną zachwiała, a druga wrzuciła mnie rząd dalej. Wyrwało mnie tak i tam wpadłem. Fale uderzyły Bożego Ducha fale Bożego Ducha. A potem usługiwał apostoł Giolervo Maldonado. I on poprosił nas pastorów, żebyśmy wyszli do przodu. I wyszło nas setki przywódców. I staliśmy z moją żoną. Kiedy podszedł do mojej żony i wyciągnął rękę do niej, to potężna kula ognia wpadła w jej brzuch. I była pijana, tak jakby się napiła spirytusu. I zemdlała na miejscu. I prowadziłem ją potem i nie mogłem, nie mogłem nic z nią zrobić. I nie mogłem nic z nią zrobić. Wiecie co się dzieje z nią teraz cały czas? Jak wstępuje na nią Boża obecność pada na ulicy. W Wałbrzychu robiliśmy dwa tygodnie, nie wiem, tydzień temu ja spotkanie czy ileś. Podczas spotkania modliliśmy się o kobietę, moja żona upadła na ziemię, nie pamiętała już nic więcej. I tu święty powiedział niech teraz wszyscy natychmiast jej dotkną, wszyscy będą uzdrowieni natychmiast. I Boża Moc zaczęła z niej wychodzić, przez jej ubranie, przez jej ręce, przez jej nogi, przez jej noc. I ludzie tylko ich dotykali, byli uzdrawiani. Ludziom odejmowało czucie od klatki w dół. Po prostu. Po prostu. Rozumiecie? Przywieźliśmy coś. Kiedy poszliśmy sobie na ulicę zwiedzać kijów, zobaczyliśmy człowieka, który siedzi na wózku inwalidzkim, sparaliżowanego do połowy. I poprosił, a moja, kiedy ustaliśmy przy nim, moja żona zaczęła upadać na ziemię. Ząpałem moją żonę i wiedziałem, że jest Boża obecność. I oni przeprowadzili tego człowieka przez jezdnię. I na drugiej stronie zaczęli mu głosić Ewangelię. I mówią, czy wiesz, że Jezus żyje? Czy wiesz, że umarł za Twoje grzechy? Czy wiesz, że poniósł na sobie Twoje choroby? A on mówi, Wieriu. A on mówi, Wieriu. A oni mówią, to odpina się z tego wózka. I on się odpiął z tego wózka. I on poszedł przez kijów. I on poszedł, a oni krzyczeli, halleluja, halleluja, halleluja. Człowiek chodził i oddał życie Jezusowi. A on nigdy nie chodził, ten człowiek. On nigdy nie chodził. I on nawet miał dziewczynę niepełnosprawną, która prowadziła do niego wózek. nawet dziewczyna była w szoku, aż usiadła. A on szedł, halleluja, oni krzyczeli. A obok szła pielgrzymka do kościoła, do, do cerkwi prawosławnej. I, I śpiewali, Chrysta was, Chrysa. Krzyże nie szli, jakieś inne bzdury. Rozumiesz? A właśnie tutaj, obok, Boża Moc, Boża Moc podniosła człowieka z wózka i wprowadziła go wękawę nieba. Amen. Dlaczego tak jest? Bo jesteśmy obywatelami nieba. Aleluja! To nie jest nasza ludzka moc, to nie są nasze ludzkie możliwości. Nie zasłużyliśmy sobie na to własną pobożnością albo przestrzeganiem przykazań. Po prostu ze świń zamieniliśmy się w owce. Aleluja! I może działać przez nas Boża Moc. Kiedyś byłeś świnią, a potem stałeś się owcą, jesteś nowym stworzeniem, jesteś delegatem Boga. Musisz jutro spojrzeć rano w lustro i powiedzieć, jestem delegatem Boga, jestem owcą, jestem owcą. Diabeł Ci pokaże wszystkie Twoje mankamenty. Wiesz co mu powiedz? Dziękuję Panie Diable, zaraz się z tym rozprawię. Zaraz się z tym rozprawię, szmatławcu! Właśnie zaraz obmyję się w krwi Jezusa i wezmę moc mojego Ojca, aby nie trwać więcej w tym grzechu. Właśnie wezmę tą moc. Właśnie pogodzę się z ludźmi. Właśnie przeproszę. Właśnie wypaczę. Amen. Rozumiesz? Amen. Właśnie zacznę nowe życie modlitewne. Właśnie to zrobię. Bo co? Pomogę. Bo kim jestem? Owcą. I właśnie będę prezentował Chrystusa. I właśnie teraz idę, szatanie, na ulicę, aby niszczyć to, co tak misternie budowałeś od tysięcy lat. Właśnie teraz pójdę do mojej sąsiadki i powiem jej, że Jezus ją kocha. Właśnie teraz to zrobię. Właśnie teraz to zrobię. Właśnie podejdę do tej Pani, która idzie o kulach na ulicy i zaproponuję jej uzdrowienie. Właśnie to zrobię teraz. Właśnie to zrobię. Miesiąc temu moja znajoma z Łodzi pisała do mnie smsa, że jedna z kobiet u nich z Boży wskrzesiła z martwych na ulicy człowieka. Przedwczoraj pisała do mnie, że kolejny człowiek już z łózka wstał. Oni chodzą na ulicę non stop. Prości ludzie, prości ludzie. Rozumiesz? Biorą taką małą kolumnę, bo taką mają, biorą mikrofon i oni głoszą na tej ulicy, składają świadectwa, modną się o chorych, rozumiesz? i robią to, co? Systematycznie. Zagospodarowali sobie na to sobotę, bo to jest dobry dzień, bo ludzie mają wolne. Fajnie jak mamy wolne, halleluja, nie? A bo mówi, to świetny czas, żebyś mógł głosić. Panie, chciałbym odpocząć po całym dniu pracy. Bo mówi, to świetnie, odpoczniesz na ulicy. Panie, miałem w planie właśnie posprzątać mieszkanie. Świetnie, najpierw na na ulicę podprzątasz mieszkanie. Panie, właśnie chciałem odwiedzić moją rodzinę. Świetnie, zaprosi ich tę ulicę. <śmiech> Będzie świetnie. Nie ma problemu. Najpierw idź, głosisz moją Ewangelię, a potem odwiedź cioci. I też jej ogłosię Ewangelię. Jesteś przecież z nieba. Co ty masz do roboty tu na ziemi? Żyj, mówi Bóg. W moim błogosławieństwie. Będę Ci błogosławił. Ale pamiętaj, skąd jesteś. I pamiętaj, po co tu jestem. I pamiętaj, jak wiele szczęścia daje dawanie. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Ja kocham brać od mojego Boga. Ja kocham brać. Pojechaliśmy do Kijowa, żeby brać. My nie pojechaliśmy tam, żeby dawać. Daliśmy troszkę przy okazji. Ale pojechaliśmy, żeby brać! Żeby brać! Brać! Po co? Aby można było potem dawać. Amen. Bierzesz od Ojca po to, żeby dawać. Mamy dawać! Mamy dawać, przyjaciele! Zobaczcie! Chcę Wam pokazać to serce w Ewangelii Jana w 14 rozdziale Jezus rozmawia z Filipem. Filip Ewangelista. Filip Ewangelista. 14 rozdział. od 7 do 9 wersetu. Jezus mówi tak, posłuchaj. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca Mego byście znali. W ogóle pierwsze słowo Jezusa. Gdybyście mnie poznali, Ojca Mego byście znali. Wiesz po co Jezus przed na ziemię? Żebyśmy poznali Ojca, nie żebyśmy Amen. poznali Jezusa. tylko. Amen. Nam się wydaje, że Jezus przed na ziemię po to, żeby e, umrzeć za nasze grzechy, to jest wszystko. Jezus przyszedł na ziemię, żeby umrzeć za nasze grzechy Jezus umarł za nasze grzechy i Jezus stał z martwych. On dla nas wykonał pewną pracę, ale to nie o to chodzi, żebyśmy na tej pracy się skupiali. Tu chodzi o to, co ta praca nam przynieść miała. Ta praca nam miała przynieść objawienie tego, że Bóg jest dla nas kim? Ojcem. To jest nasz tatuś. Oni do tej pory znali Boga, który jest Panem. Znali Boga, który jest Królem. Znali Boga, który jest prawodawcą. Znali wielkiego Boga, który trząsł synajem. Rozumiesz? Znali Boga, który karał za grzechy. Oni znali tego Boga. A Bóg mówi, w ogóle my nie znacie. Przychodzi Jezus. Jezus i On objawia, kogo objawia? Ojca. Mówi, gdybyście mnie poznali, Ojca byście poznali. Kto to jest Ojciec? Kto to jest Ojciec przyjaciele? Kto to jest Ojciec? Ojciec to jest ktoś, to daje życie. Amen? Amen? Posłuchajcie, teraz bardzo Was proszę posłuchajcie. Czy można przestać być ojcem dla swojego dziecka, czy nie? Jakie jest Wasze zdanie? No nie można. Nie. Czy można przestać być dzieckiem dla swojego ojca? Nie. nie, bo to po prostu powstało z ojca. Dziecko powstało z matki i z ojca. Wiecie o co chodzi? Jakkolwiek Twoje dziecko się nie będzie zachowywało, nigdy nie przestanie być Twoim dzieckiem, żebyś na uszach stanął, bo musiałbyś cofnąć historię. Tak? No i koniec. To jest Twoje dziecko. Jesteście połączeni, zjednoczeni. Od kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, jesteś zjednoczony z Ojcem. Ojciec ustawicznie tłoczy w Ciebie swoje pragnienia. Ojciec ustawicznie, ustawicznie tłoczy w Ciebie swoje pragnienia. Chciałbym, żebyś zajrzał teraz głęboko w swoje serce. Jakie masz pragnienia? Zobacz na swoje pragnienia, które Ojciec tam Tobie wlał. To jest Ojciec. To jest Ojciec. To jest dobry Ojciec. Zobacz, On Cię jakby pcha do tego, żebyś mówił innym ludziom, że On jest Ojcem. Ja bym chciał, żeby ludzie poznawali Boga jako Ojca. Wiecie, że jak ludzie poznają Ojca, to przestają bać się diabła? Wiesz, że jak się zna Ojca, to się nie boisz? Nie boisz się różnych rzeczy. Nie boisz się grzechu. Nie boisz się upadku. Nie boisz się szatana, demonów, herezji. Masz jedynie w sobie bojaźń Bożą, bojaźń, która mówi do Ciebie głęboko, zgłębi Ciebie, tak? Jestem bardzo cenny, jestem bardzo cenny, bądź ze mną, bo jestem cenny. Nie myśl w kategoriach straty, nie myśl w kategoriach strat i zysków, po prostu jestem cenny. Kocham być cennymi rzeczami. Lubicie cenne rzeczy, czyli, czyli, czyli lubicie rzeczy, jeżeli tak powiem, byle jakie. Rzeczy, Wiecie, rzeczy cenne są drogie. Miałem kiedyś taki stojak do kamery plastikowej, kupiłem go za chyba tam 50 zł. Bo uważałem, że powinienem być oszczędnym człowiekiem. O miałem taką mentalność, posłuchajcie jaką mentalność miałem. Powiem wam coś o mojej religii. Każdy ma swoją religię. Ja miałem swoją religię. I moja religia była taka, o, Pan ci daje pieniądze, bądź oszczędny. Posłuchaj mnie. Kupywałem takie rzeczy właśnie, żeby być oszczędnym. I kiedyś podczas takiego nagrywania ten stojak pękł, się wszystko przewróciło. I potem poszedłem kupić drugi stojak i wszedłem do takiego sklepu ze stojakami i mówię, kupię drugi stojak, taki jak tamten. Mówię znowu trochę pobędzie i wtedy Bóg mnie uwolnił od mentalności dziada, dostałem uwolnienia w sklepie z aparatami fotograficznymi, demony ze mnie wyszły, demony dziadostwa ze mnie wyszły i Bóg mnie wziął i zaprowadził mnie do najdroższego stojaka i mówi kupisz ten stojak, a ja chciałem powiedzieć przed predszatany. Rozumiesz? Bo bardzo dużo kosztował, więc jak powiedzieć, precz diablem. Rozumiesz? Taką miałem mynaj, to na pewno diabeł chce, żebym stracił dużo pieniędzy. Ale dzięki Bogu, że owce głos swojego pasterza... Znają. Co? ZNAJĄ! Znają! Amen. I ja znałem ten głos w duchu, chociaż cała moja dusza była w buncie przeciwko temu głosowi. To ja znałem ten głos! A ten głos drugi raz do mnie nie powtórzył tego. O nie! Bo to jest tata. Ja wiedziałem, że tata do mnie mówi tak, kupcisz ten stojak, bo jesteś z nieba i kupisz ten stojak i ten stojak będzie Ci służył zawsze. I on się nigdy nie zawali ten stojak, bo on jest z żelaza, tam nie ma plastiku, tam jest stala, bo to jest stojak przeznaczony do tego, aby stał stabilnie w każdych warunkach, na każdych podłożach i będziesz mógł nim gwoździe wbijać. Bo ja jestem Bogiem, który jest Twoim ojcem, a żaden ojciec nie wprowadza dziadostwa do życia dziecka, bo dziadostwo pochodzi od dziada alwaryjskiego tego starcia, dziad. Bóg to nie dziad i Bóg mówi, do mnie należy srebro i złoto, Amen. dam Ci tyle, żebyś mógł się kąpać w tych stojakach, bo jestem Bogiem, jestem Bogiem. Jestem Twoim Ojcem. Jestem Twoim Ojcem. Jestem Ojcem. Jestem Ojcem. Nie oszczędzam na moich dzieciach. Najemnik będzie oszczędzał na dzieciach. Rozumiecie? Najemnik. Nie ja. Ja jestem Ojcem. Ja mam wszystko. Panie, chciałem być taki mądry i skromny. Rozumiesz? Co to za mętanka religia była we mnie? Nazwałem to mądrością. Wiecie jak to ma naprawdę nazwę? Skąpstwo, lęk <grymny> i brak znajomości Boga jako ojca. Bo wyznawałem, że srebro i złoto należy do Pana i wybierałem stojaki za 50 złotych. Pokładłem na siebie ręce i mówiłem, napełnisz ten dom chwałą i chwała tego domu będzie większa niż dawna i napełnisz go srebrem i złotem. A ja wybierając to, jak za 50 zł? To jest chore. To nie jest normalne. Tak nie postępują dzieci Boże. Tak nie postępują dzieci, które znają Ojca swojego. Rozumiesz? Tak nie postępują dzieci, które znają swojego Ojca. To nie o to chodzi w mądrości. To jest ziemska mądrość. Ziemska. Ziemska. Ziemska mądrość. Są trzy rodzaje mądrości. Niebiańska, ziemska i demoniczna. Co ciekawe, ziemska oryginał jest napisane duszewna. Tak tłumaczą takie nowe przekłady. Duszewna. A powiedzieć wam, jaki oryginał brzmi? Bydlędza. Tak mówi stara dobra Biblia gdańska, że jest mądrość niebiańska, bydlęca i demoniczna, czyli diabelska. I taka mentalność dziada to była mentalność człowieka, który nie zna Ojca. Jezus mówi tak, gdybyście mnie poznali, to byście znali Ojca. I zobaczcie co mówi ten Filip, bo mówi do niego tak, Filip mówi tak, Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam ojca, a wystarczy nam. Zero czajenia bazy, nie czaj bazy dalej. Jezus mówił, szło patologicznie do niego, jak cielęciu na miedzy, mówi tak. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z Wami i nie poznałeś mnie w Filipie, kto mnie widział, widział ojca. Kto mnie widział, widział ojca. Kto mnie przyjął, przyjął ojca. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w Biblii najbardziej odważnym ewangelistą był właśnie ten, że Filip, później. To był wariat pierwszej ligi ten Filip. Jak zauważyliście, jedyny cud przeniesienia w przestrzeni zdarzył się w życiu kogo? Filipa. Pamiętacie takie numery? Pamiętacie gościa, który poszedł do Efezu? Święty Paweł zbudował kościół w Efezie. Pierwszy mega kościół na Ziemi. Historycy mówią, że mogło ich nawet być do 100 tysięcy, którzy się spotykali na jednym miejscu w tamtym czasie. Człowieku. Biskupem tegoż zboru był będący tylko dwa lata w Chrystusie niejaki Tymoteusz. Rozumiesz? Takiego biskupa mieli w ogóle. nie? Kadra taka. Najstarszy w Chrystusie dwa lata miał tam w ogóle. Dobry numer, co? Tymoteusz. Ale to, że powstał ten potężny zwór w Efezie, było wynikiem działania tegoż Filipa, który kiedyś po prostu wsadził łapy w kierman i poszedł w solo głosić Chrystusa w Efezie. Ok? Poszedł tam sam jeden! Filip Ewangelista! jest napisane, on wjechał jak taran do tego Efezu. Tam były, tam były słuchajcie, tam był okultyzm rozwinięty po prostu masakrycznie. Zobaczcie, on nie miał żadnej grupy wstawienniczej. Nie miał grupy uwielbienia, skrzypek nawet nie miał. Nic nie miał, nic nie miał. On tam wjechał w solówę. On tam wjechał i rozwalił to wszystko. Pouwalniał ludzi od demonów. Jeden Filip! Ilu ich było? Jeden! Ale wiecie co było z Filipem? Jako pierwszy załapał że Bóg jest ojcem. Jako pierwszy załapał, w ogóle zaczaił bazę. Jako pierwszy, że Jezus jest Chrystusem, odkrył Piotr. Rozumiesz, że to On jest Chrystusem, On to odkrył. I to było objawienie na miarę tego zespołu apostolskiego. Ale Filip pożył krok dalej. On odkrył, że Jezus i ojciec to jedno. Patrzył mu w twarzy i mówił: Tata, tatus, tatunio, tata. Ja mówię: Jezu, kto mnie widział, ten ojca widział. Ty, jest napisane, że Boga nikt nigdy nie widział. A Jezus tutaj mówi: A kto mnie widział, ojca widział, ojca. Filip odkrył ojca. Powiedzieć wam coś o życiu rodzinnym Filipa? Pięć turek. wszystkie prorokiny. <śmiech> Hallelujah. Szedł jak przecina, co? Nie do tej, że wszystkie dziewuchy do Jezusa były doprowadzone? To wszystkie były w urzędach proroków! Dlaczego tak było? Bo On głosił swoim dzieciom Ojca! On nie straszył swoich córek! Nie stał nad nimi nie mówił jak będziecie grzeszyć, to do piekła pójdziecie! On mówił do swoich córeczek, jak były malutkie. Córeczki moje! Opowiem wam o tacie, wiecie, że moja córka wie, że ja nie jestem jej prawdziwym tatą? Moja córka jest absolutnie przekonana, że jej prawdziwy ojciec mieszka w niebie. Tak ma Sara. Przekonałem ją o tym. Dołożyłem wszelkich starań do tego, żeby Sara dowiedziała się, że Bóg jest jej prawdziwym ojcem. Rozumiecie? Sara oddała życie Jezusowi i wie, że ma ojca w niebie. Ona ma ojca w niebie. I ja jej zawsze mówię i ja jej to potwierdzam i ona się modli do swojego Ojca w niebie rozumiesz? ona się modli do swojego Ojca w niebie to, to jest bardzo ważne żebyśmy zrozumieli tę rzecz na tym jest moc na tym jest siła to daje nam moc rozpoznania siebie jako ludzi nieba mamy Ojca w niebie Amen. Jezus uczy swoich uczniów mówi tak, a Wy tak się modlicie Ojcze Nasz Ojcze nasz! On nie mówi do niej się Boże, Panie! Mówi Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Tato nasz! Ja wiem, że mamy Bóg wybaczany od razu Ojcu, ale coś Wam powiem, jakkolwiek najlepszego mogłeś mieć Ojca na świecie, tak? to nie ma to nic wspólnego z Bożym Ojcostwem, bo słuchaj, żaden z naszych ojców, przyjaciele, których mieliśmy fizycznych tu na ziemi, tak, nie ma nic wspólnego z Bogiem Ojcem, nic, nic, nic. Nawet, nawet jakby to Ci powiedzieć, milimetr jego najlepszych zachowań, znaczy jego najlepsze zachowania to nie leżą przy milimetrze Bożych zachowań. Wiedzę Ci powiem, nawet najgorsze, najgorsze zachowania Twojego Ojca w ogóle nic nie znaczą, bo to, nie, to, to nic nie znaczy. To, co my tam mieliśmy, tych ojców, co nas tam włodzili, to rozumiesz, to spokój to, się. To, to, to, to, to, to, to, to w ogóle nie ma nic wspólnego z ojcostwem. Mogłeś mieć dobrego ojca albo złego ojca. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ojciec w niebie jest zupełnie inny. Ojciec w niebie jest inny. Na podstawie Bożego Słowa rozpoznajesz jaki on jest. Pamiętaj, jesteś z nim spokrewniony, jesteś z nim zjednoczony. Spokrewniony, zjednoczony. Nikt cię nie może wyrwać z jego ręki i nic nie może cię odłączyć od Niego miłości. Amen. Przestań patrzeć na swoje słabości i myśleć sobie, ja się nie nadaje. Zacznij patrzeć na wielkość ojca. Amen. Zacznij patrzeć na wielkość ojca. Na wielkość ojca. Na wielkość ojca. Ja patrzę na wielkość mojego ojca. Ja bym mówił, abyś troszkę może popatrzył tutaj na swoje słabości jakieś. A może na grzeszki byś popatrzył na jakieś mankamenty, Twoje ułomności? Goń się śmieciarzu, patrz na wielkość Ojca, na wielkość mojego Ojca! Bo to On jest stymulatorem mocy do mojego życia. To jest mój tata, to Twój tata. Jesteś z Nim, będziesz jutro z Nim rano. Będziesz z Nim pojutrze, za tydzień, za miesiąc, non stop z Nim będziesz. Będziesz z Nim w sytuacjach złych i dobrych. Kiedy będzie awantura wokół i kiedy będzie, będą cuda wokół. On zawsze będzie z Tobą. On Ci nigdy nie zostawi. On posłał swojego Syna na ziemię, abyśmy mogli używać Jego krwi. Ludzie mówią, Ty nie wiesz, jak jakich się tarapatach jestem. Ja co Ty mówisz, mówisz mi o tarapatach? Jakie Ty mi tarapatach mówisz? Co Ty ma ta, ta, tarapaty masz? Tarapaty? Ty nie wiesz, jak, ja, jak mi ciężko jak jestem, jakie demony mi atakują. Nie, ja no opowiedz mi o swoich demonach, proszę cię. No opowiedz mi o demonach swoich. Nie mam na to czasu. jak książkę mogę napisać o demonach, które były w moim życiu. Rozumiesz? Książkę. Są tu dzieci, ja Wam nie będę mówił o tym. Ja miałem. Ja byłem popaprany pod każdym względem. Pod każdym względem. Pod każdym względem. Ja za chwilę nawet byłem. Czujesz klimat? W ogóle mi to nie rusza. Od sześciu lat w telewizjach o tym mówię. A cię głoszę Ewangelię. Dlaczego? Jakim sposobem? Powiedziałem, bo dzieci to nie wiedzą o co chodzi. Jakim sposobem to się stało? Poznałem Ojca i nie wziął. Wyswobodził! Amen. Amen. Ale numer wziął mnie wyswobodził z każdej opresji. Nienawidziłem, biłem ludzi do nieprzytomności, katowałem ich, łamałem im kości, gryfami, kijami, różnymi rzeczami. A, a, a on mnie wyswobodził z tego. Rozumiesz? Wziął mnie, wyjął z tego. Małżeństwo moje, ono jest cudem. Żyjemy z moją żoną, jest, jest, to jest cud, że my ze sobą w ogóle żyjemy. Moja żona wczoraj głosiła Ewangelię takiej, takiej e, żonie, takiego przestępcy pewnego. Taki chłop, 18 lat więzienia ma za sobą. I ona jej głosiła Chrystusa wczoraj. Siedziała z nią do późna. I ta jej pytała, jak to, jak, no, jak ty wybaczyłaś Arturowi? A ja. ja ta mówi, no jak no? No wybaczyła. Ale mogłaś mu wybaczyć, jak mówiła, no ma ojca w niebie, no mam moc do wybaczenia. Wybaczyłam mu. To proste, wybaczyła mojemu, mojemu mężowi. Wybaczyłam mu. Bóg otworzył przed nami potężne drogi. Teraz nagrywała dwa kolejne odcinki do telewizji. Znowu setki tysięcy ludzi dowiedzą się o, o tym, że Jezus Chrystus jest Panem. Kobieta z programu drugiego przedwczoraj ze mną się spotkała, bo będą kręcić e, film dokumentalny o wyrzucaniu demonów. Siedziała dwie godziny ze mną w łazienkach, mówiła mi w jaki sposób, co, co, jak się dzieli, oddziela, które są rzeczy prawdziwe, a które są nieprawdziwe. Mówię wykorzystaj wszystkie nasze filmy jak chcesz. Pozasłaniaj tylko twarzy ludzi, z których demony wychodzą. Bóg nam to dał, umożliwił, za co? Za darmo!